<laughs> z też pójdzie, to będzie Nie no stary, Raczej się musisz sprzedawać, nie? nie no warunkach, że świadomość, że, że wierzę go zejść dobrze i za to staniesz po prostu pieniądze, nie. W tym momencie raczej mi się trzeba, nie ma w tym nic złego. Nie na jak są różni kraje, że takie podaki kleją, że Nie no nie ma jak plejerzy, co, wiadomo. Trzeba lecić dystansę do siebie, po prostu że ty nie czujesz, to po co nasiłeś lansować i, i pokazywać po co akurat robisz tam. No to tak jest, no, wiesz, chuj. robię to tak. Sam zresztą słyszysz. Nie ma w tym nic, w tym nic złego, że co w nie robisz to od iluś tam lat i to lubisz na maksa i chcesz z tego żyźnie. To jest rzecz. To zaś się przekombinuje, a to jest właśnie lepsza niż niezbędna robota. Na przykład, to, Wszyscy się śmieją, że tam wiesz, niekomercyjnie, niezależnie, rab. Jak nie, nie rab. Rab musi być dobry, nie? Centralnie. Jak jest dobry, rab ma za niego ocenę, Czyli na przykład też jest kasę jesteś w stanie utrzymać sobie, kurwa, rodzina, jak masz rodzinę, czy ja tam sobie wybierasz, Nie ma tam czy komercyjnie, nie komercyjnie. Jak jest dobry kawałek rab, to jest jakiś stary, czy tyle. Więc tak, masz mieć profity. O to tu chodzi. Nie? Wiesz, nie jestem fundacją charytatywną, nie będę jeździł na drugi koniec Polski za zwrot w szkole się zarabiałem sobie na takich parę tusiaków, no nie? Staraj, siedzisz, nie. Przez sprzętem, przed obserwujesz ludzi, obserwujesz życie, piszesz coś do tego wszystkiego i to jest, to jest twoja robota i tyle w tym bo inaczej pójdziesz normalnie do roboty, nie wiesz, już na nic czasu. Na proste, proste, musi być każdy o, to, o to tu chodzi, w Przy okazji sobie coś powiesz, nie przy okazji, przede wszystkim coś powiesz do ludzi, którzy wiesz, to już cię zrozumieją albo nie zrozumieją, ale przynajmniej coś powiesz za ciebie i za to się po prostu płacą, stary. Chcesz mieć coś do powiedzenia. No nie? A nie nawijać o tym, że rap, że niezależny, że jestem fajny i tak dalej. Poza tym nawet jeżeli coś na przykład się wydaje, że jest nie tak jak to wszystko być po prostu świadome, jak jest wszystko świadome, to to słychać, nie? No, no i to już jest. Świadome rap stary. słuchaj Gana, dobre człowiek. Dobry kawałek rapu, być dobre kawałek rapu i nie ma się dobrze sprzedać. Po to jest ta płyta? Po to jest ta płyta. Samo sedno. Samo